Kart historii Upadek UFO w stanie Nebraska w USA w roku 1884 Bardzo niewielu ludzi słyszało o miejscowości Max w amerykańskim stanie Nebraska. Miasteczko znajduje się 12 km od hrabstwa Dundee, a jego populacja wynosi 914 osób. Miało tu jednak miejsce w 1884 roku pewne interesujące wydarzenie. Gazeta Nebraska Nugget pisała wówczas Około 35 mil, to jest 57 km, na północny zachód od Benkelman w hrabstwie Dandy w dniu 6 czerwca miało miejsce bardzo przerażające zjawisko. Prawdopodobnie John W. Ellis, Trzech Pasterzy i Kilku Kowbojów przeglądało się temu zjawisku. Byli oni zaskoczeni przez przerażający, warczący hałas, który usłyszeli nad swoimi głowami, a ich oczom ukazało się płonące ciało spadające lotem strzały na ziemię. Obiekt upadł za pobliską skarpą, poza zasięgiem ich wzroku. Jeden z pasterzy, Alf Williamson, zapalił się chwilę po tym, jak zbliżył się do pojazdu, który wskutek upadku spowodował powstanie w ziemi ogromnego pęknięcia. Pasterza zabrano do domu Elisa, gdzie próbowano ugasić ogień. Na miejscu pojawił się inspektor W. E. Rawlins celem zbadania sprawy. Tak o całej sprawie pisała w 1887 roku gazeta Nebraska State Journal. Jeden kawałek, który wyglądał jak brzeszczot i był zrobiony z metalu przypominającego mosiąc, miał około 16 cali, to jest 40 cm szerokości, 3 cale, to jest 7,5 cm grubości i 3,5 stopy, to jest 105 cm długości. Został on wykopany przy pomocy łopaty. Ważył nie więcej niż 5 funtów, to jest 2,25 kg. Był jednak tak mocny i gęsty, jak żaden stany obecnie metal. Wykopano również fragment koła z poobijaną obręczą, o średnicy od 7 do 8 stóp, to jest około 2,5 metra. Wydawał się on być zrobiony z tego samego materiału i był tak samo nadzwyczajnie lekki. Brak fizycznego dowodu, oznacza, że takowy nie przetrwał do naszych czasów, zaś John Bader, badacz z Mutual UFO Research of Nebraska, twierdzi, że mieszkańcy hrabstwa Dandy. Boją się mówić o wydarzeniu z czerwca 1884 roku. Większość śledztwa Badera stanowiły badania. Najpierw natknął się on na opis historii w przewodniku turystycznym po Nebrasce. Później znalazł więcej informacji w wydawnictwach książkowych. Według Badera, był to drugi z upadków UFO upamiętniony w artykułach w gazetach z tamtych czasów. Gdy jednak historia ujrzała światło dzienne. Wywołało to ogólnoświatową falę podobnych historii, jednych bardziej wiarygodnych, innych mniej. Jeden z takich przypadków miał miejsce w 1897 roku w pobliżu Aurory w stanie Texas w USA, gdzie przypuszczalnie na miejscowym cmentarzu pochowane są cztery ciała istot pozaziemskich. Eider Peralta, reporter z gazety Houston Chronicle, spadał tą sprawę i do niczego nie doszedł. Jednak to wypadek w Nebrasce był tym pierwszym, o którym kiedykolwiek doniesiono. Wkrótce po wydarzeniu w Max, historia przybrała postać pewnego rodzaju mitologii. Ta historia stanowi zaledwie cząstkę bardzo słabo poznanej historii stanu Nebraska. W jaki jednak sposób pojazd zniknął, gdy tylko doszło do upadku? Co z kołem zębatym, które odpadło z pojazdu, gdy ten zbliżył się do ziemi? Czy ono również zniknęło? Legenda z Nebraski jest traktowana bardziej poważnie niż większość podobnych historii. Alan Boy napisał w swojej ostatniej książce The Complete Roadside Guide to Nebraska, że oczywiście jest wielu ludzi, którzy nie wierzą w tą historię, Inni sądzą, że jest to jeszcze jedna historia nierozpatrzona i z góry wyśmiewana przez sceptyków. Jeśli chodzi o inne podobne historie, John Badder sądzi, że pewne interesujące obiekty mogą być ukryte w dolinie rzeki Republican River w stanie Nebraska. Na podstawie Daily Nebraskan opracował i czytał Ivelios.